Dobry wieczór, proszę Państwa, jest piękne miasto, piękny zamek, piękna pogoda, wszystko jest pięknie. Ja mam kłopot natomiast, proszę Państwa, ja wiem, że nie powinienem się z prywatnych swoich kłopotów zwierzać w miejscu skądinąd publicznym, ale jednak traktuję Państwa jak przyjaciół i zwierzę się. Otóż kłopot polega na tym, że ja w tym koncercie chcę wystąpić, chcę służyć. Chcę poprzebywać z tymi ludźmi, którzy za chwilę tu wystąpią, a... Wymaga się ode mnie rzeczy niemalże niemożliwych, ponieważ na przykład wymóg reżyserski taki jest, żebym ja na samym wstępie, na dzień dobry, a właściwie na dobry wieczór przeniósł Państwa w lata 70., w głębokie lata 70. Moja kaszpirowatość jest dość taka pobieżna, także niewiele mogę tu w tym względzie zrobić. Muszę się odwołać do Państwa pomocy. Ja wiem, że dla niektórych z Państwa ten koncert to będzie gawęda historyczna. Dla niektórych z Państwa nawet opowieść o Indianach. Mam nadzieję, że na sali właściwie na dziedzińcu, jest y, kilka osób, dla których będzie to wspomnieniem. I te osoby proszę o przywiedzenie na myśl wszystkiego, co z tymi latami 70. mi się łączyło. Proszę sobie przypomnieć. Smak Pepsi-Coli, dyskretny zapach huty Katowice. Proszę Państwa, na zmysł Państwa wzroku nie bardzo mogę liczyć, ponieważ jak się Państwo tak mnie przyjrzycie dogłębnie i dokładnie, detalicznie, to owszem przeniesiecie się, ale w głębokie lata 50., a to jest już za daleko. Dotyk. Tutaj nie chciałbym ingerować, bo jest to bardzo prywatna sprawa każdego z nas. Każdy ma swoje wspomnienia na ten temat. Nie chciałbym rozbijać rodzin. I pozostał nam tylko słuch, proszę Państwa. Słuch. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tychże latach 70., -tych, w tym kraju, w tym czasie, a dokładnie w Szlarskiej Porębie, w bazie pod ponurą małpą, proszę tak na mnie nie patrzeć, to jest przypadkowa zbieżność na zewnicach, w bazie pod ponurą małpą pojawił się Wojciech Belon. Wówczas jeszcze lista, pozwolono mu zaśpiewać. Panowie studenci turystyczni pozwolili mu zaśpiewać w zamian za to, że posprząta teren, na którym oni obozowali. Proszę Państwa, jeśli uznać ten moment za moment narodzenia się Wolnej Grupy Bukowina, późniejszego zespołu, to była w tym pewna boskość w tym narodzeniu. O tyle boskość, że to, co miał Wojtek posprzątać, przypominało jako żywo stajnie Augiasza. I tak powstała Wolna Grupa Bukowina, Przyniósł Wojtek ze sobą poezję, muzykę i samego siebie. Trzy dość istotne wartości. Skąd przychodził, kto go znał? Kto mu rękę podał, kiedy? na rowem siadał, wyjmował chleb. Serem przekładał i dzielił się z psem. Teraz wszystkiego, co z sobą miał